Może jeszcze dodam, że mój staż z zakresu technologii to jest 52 lata, staż z zakresu bezpieczeństwa żywności 23 lata, czyli jest trochę wiedzy. Szanowni Państwo, jestem na finiszu z opracowaniem książki pod tytułem "Kontrowersje wokół żywności", więc siłą rzeczy muszę być na bieżąco z literaturą. Informuję wszystkich. Z pełną odpowiedzialnością, że bezpieczeństwo zdrowotne żywności zapisane w prawie żywnościowym czy w zaleceniach żywieniowych jest totalną iluzją. Zasada przezorności, która rzekomo obowiązuje w rolnictwie: jeżeli coś może być szkodliwe, to nie jest wdrażane. Zasada ostrożności, która rzekomo obowiązuje w produkcji żywności, również. Również nie obowiązuje, to są puste zapisy, nic nieznaczące. Dałam tekst książki, który musi być przeredagowany, skrócony generalnie i odnaukowiony, bo jest za trudny do zrozumienia, do przeczytania specjalistom. No i doskonale moje intencje namierzyli piszesz o tym, że to jest specjalne, celowe działanie, bo jest. Zapewniam Państwa, jest to świadome, celowe działanie. To nie jest kwestia przypadku. To nie jest kwestia przypadku. Nie działa. To się jest nie wyłączone. Dobra, spokojnie. Pan tutaj będzie poprawiał, a ja kontynuuję. Słuchajcie Państwo, Komisja Europejska tylko trzy lata pracowała nad sposobem znakowania żywności wartością odżywczą. W pierwszej wersji w ogóle nie uwzględniono białka, a przecież wartość odżywcza to białko, to aminokwasy egzogenne, ich ilość, proporcje między nimi. Po interwencji naszego Ministerstwa Zdrowia Prowadzono zapis o tym, że na etykiecie ma być podana zawartość białka. Niewiele z tego dla nas wynika, albowiem nie dowiemy się z tej informacji, czy jest to pełnowartościowe białko zwierzęce, czy niepełnowartościowe, ciężkie, ciężkostrawne w dodatku białko roślinne, czy produkt zawiera utlenione, glikowane, nitrozowane, obecne w żywności przetworzonej aminokwasy, czy zawiera toksyczne, uwaga, wręcz niestrawne, wręcz toksyczne białka sojowe, które są wszechobecne w naszej żywności. Zapis o obecności owadów i robaków, z tego co mi wiadomo, w wersji węgierskojęzycznej zastrzegli sobie Węgrzy. Czy nasi, nasze agendy odpowiedzialne za bezpieczeństwo to zastrzegły? Nie wiem, ale mogę Państwu powiedzieć jedną informację. Najwięcej robaczków... Przepraszam, Pani Profesor, jeszcze raz nie Pani to powtórzy, bo ludzie, niektórzy po prostu wyłączają czujność. O tych, Węgrze, o, o tych Węgrach jeszcze raz, jakby Pani mogła powiedzieć. Węgrzy zastrzegli, że na etykietach produktów spożywczych, w których są te wynalazki ma być podana informacja z węgiersko brzmiącą nazwą owada czy robala. A w Polsce tego nie ma? Nie wiem, nie wiem. Po prostu nie znalazłam informacji. Obawiam się, że nie. Na etykiecie mamy podane ilości kwasów tłuszczowych nasyconych, jednowielo nienasyconych. Kto wie, jakie są proporcje w olejach czy w tłuszczach zwierzęcych? Czyli dezinformacja totalna. Również na etykiecie nie znajdziemy informacji, czy stosowane są syntetyczne rakotwórcze, antyoksydanty, które zapobiegają utlenianiu tłuszczów roślinnych. Dlaczego nie znajdziemy informacji? Bo w momencie, kiedy pani redaktor Katarzyna Bosacka z doktor Zdrówko Świętej Pamięci profesor Małgorzatą Kozłowską-Wojciechowską rozkręciły akcję Skracamy etykiety, wówczas lobbyści zmienili przepisy prawa. I jeżeli coś jest dodawane w ilości poniżej 2%, to tego nie ma. Krótko. Znacz, dużą część dodatków przestaną znakować literką E, jako że, rzekomo pochodzą z naturalnych źródeł, ale jak są izolowane, ekstrahowane, no to już jest y, temat tabu. I dzięki temu ilość dodatków zmniejszyła się do 10 tysięcy zaledwie. Dzięki tym machinacjom. Proszę następny. Słuchajcie Państwo. Jakość żywności zależy od jej stabilności oksydacyjnej, czyli od zawartości białka, które działa antyoksydacyjnie, tu najcenniejsze są aminokwasy siarkowe, od zawartości witamin, zwłaszcza rozpuszczalnych w tłuszczach. Tymczasem w naszej żywności, dzięki wdrożeniu wysokowydajnych technologii w produkcji zwierzęcej, gdzie żywienie tradycyjne zielonką paswiskową, sianem, sianokiszonkami zastąpiono paszą przemysłową na bazie kukurydzy, soi i pszenicy. Dzięki tym technologiom zawartość naturalnych antyoksydantów w mięsie i w mleku zmalała trzy 4 krotnie. Natomiast zawartość tych najcenniejszych działających prozdrowotnie między innymi antynowotworowo składników takich jak skoniugowany kwas linolowy CLA zmalała kilkunastokrotnie na super zbilansowanej diecie monitorowanej komputerowo. Krowy żyją 4 lata a na trawce dożywają dwudziestu. No niestety dają mniej mleka. Tak i bez problemu wydają potomstwo. Więc dzięki wysokowydajnym technologiom w produkcji zwierzęcej. Potencjał prozdrowotny mięsa i mleka został całkowicie zaprzepaszczony. Jeżeli zawartość bioaktywnych składników jest kilku, kilkunastokrotnie mniejsza, no to i efekty prozdrowotnego działania są, jakie są z tego powodu w Szwajcarii po zaledwie sześciu latach stosowania przemysłowej hodowli bydła mlecznego zrezygnowano z tego eksperymentu. Szwajcarzy w referendum podjęli decyzję, że będą płacić więcej, o 20-25% i chcą mieć oryginalne, zdrowe, mleczne produkty, a nie coś mleko-podobnego. No u nas, nie wiem, czy referendum by przeszło, szkoda komentować, więc jak wspomniałam, stabilność oksydacyjna, czyli podatność żywności na utrenianie zależy od tych składników, które z paszy przechodzą do mleka, przechodzą do mięsa. Witaminy C, witamina E, witamina A, beta, karoten. Enzymy antyoksydacyjne z grupy oksydoreduktaz, nie będę ich wymieniać. Skoniugowany kwas linolowy, fosfolipidy unieczyniają tlen singletowy. To jest tlen, cząsteczka tlenu, która na ostatniej orbicie nie ma jednego elektronu. i Jest przez to 1560 razy bardziej aktywna oksydacyjnie od cząsteczki tlenu, który ma komplet elektronów. Składnikiem, który w pierwszej kolejności ulega oksydacji, są nienasycone kwasy tłuszczowe, bo taka jest ich budowa. I te nienasycone kwasy tłuszczowe utleniają po kolei wszystkie składniki obecne są w żywności, które są obecne w żywności przede wszystkim aminokwasy siarkowe. Aminokwasy siarkowe decydują o homeostazie, o równowadze proantyoksydacyjnej w naszym organizmie, ale muszą być niezdenaturowane, nieutlenione. Podobnie działa elhistydyna, zawierający l dipeptyd karnozyna, cynkselen. Te składniki są obecne w zasadzie tylko w żywności pochodzenia zwierzęcego. W zielskach niektórych są obecne, ale w formie niebiodostępnej, czyli są, a jakoby ich nie było. W żywności, która nie zawiera odpowiedniej ilości antyoksydantów dochodzi do utleniania albo glikacji, czyli łączenia białek z cukrami, przez co wartość odżywcza spada drastycznie. I teraz podam Państwu przykłady, dla których lekarze wierzą święcie. Po konferencji w Katowicach 8 marca dostałam kilkanaście maili, czy czerwone mięso jest trucizną. Może być trucizną. I oto dowód. W świeżym mięsie wołowym z hodowli przemysłowej zawartość ni niestrawnych, niebiodostępnych, skarbonylowanych pochodnych jest 24 razy większa niż w mięsie owczym pozyskanym od zwierząt żywionych tradycyjnie. Aktualnie zaledwie 9% światowej produkcji wołowiny i około 30% światowej produkcji mięsa, owiec i kóz zapewniają systemy wypasu głównie na obszarach górskich. Skutkiem przemysłowej hodowli zwierząt jest zwiększona podatność mięsa, przetworów mięsnych, a także mleka na utlenianie. Żywność jest stabilna oksydacyjnie, o czym wszyscy producenci tejże wiedzą kilka dni połowina wytrzymuje 5 dni. W zasadzie już czwartego dnia zaczyna się przebarwiać, traci kolor i jest sygnał, że coś się dzieje. Jeżeli poleży dzień dłużej, to aromatem daje znać, że się zepsuła. No więc przemysł spożywczy robi wszystko, żeby temu zapobiec, ale temu się nie da zapobiec. Można co najwyżej zamaskować, zatuszować, oszukać konsumenta. Na slajdzie są podane trzy badania trzech różnych zespołów naukowych z trzech różnych krajów. Podczas 10 dni dojrzewania postmortem utlenianiu ulega do 35% białek miofibrylarnych. W pakowanej próżniowo wołowinie po 16 dniach przechowywania stwierdzono dwukrotny wzrost stężenia pochodnych karbonylowych, czyli niebiodostępnych. Również modyfikowana atmosfera, niezależnie czy tlen mieszany z azotem czy z dwutlenkiem węgla, powoduje wzrost stężenia pochodnych karbonylowych do 30% po 5-10 dniach, czyli ani pakowanie próżniowe, ani modyfikowana atmosfera nie zabezpieczają wołowiny przed utlenianiem i karbonylacją białek, czyli przed utratą wartości odżywczej. Przechowywanie mięsa to drastyczny spadek wartości odżywczej już po pięciu dniach i teraz proszę nie pospadać z krzeseł, jak to się ma do przepisów tak zwanego prawa żywnościowego. Więc mimo to, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności w 2017 roku, Okres przechowywania w temperaturze 3 do 8 stopni świeżego mięsa pakowanego próżniowo bądź w zmodyfikowanej atmosferze, co zresztą nic nie daje, o czym już Państwo wiecie, określono na 10 dni. Po 5 dniach już mamy 30% straty wartości odżywczej. W 2020 roku ten maksymalny okres przechowywania zwiększono do 13 dni. A w 2023 pod presją sieci handlowych ustalono maksymalny okres trwałości dla wołowiny 23 dni, 3 tygodnie i trochę, dla jagnięciny 27, dla mięsa wieprzowego 18 dni. Nie znalazłam żadnych badań, jaki jest zakres utleniania oksydacji białek, czy to jest 70%, czy 80, czy 90%. Pretekstem do wydłużenia tego okresu przechowywania był fakt, że właśnie w tym okresie bakteria wytwarzająca jad ubasiany, czyli Crostidium botulinum jeszcze się nie rozwinęła. Oczywiście tak zwani eksperci unijni wiedzą, że to jest przekręt, dlatego że, uwaga, dopuścili te terminy dwudziestoparodniowe pod warunkiem, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktu ponosi producent. Czyli wiedzą, że jest przekryty. Po kilku dniach przechowywania mięso nie zawiera ani enzymów o działaniu antyoksydacyjnym, tych, tych naturalnych, które są w mięsie, ani naturalnych przeciwutleniaczy, które z paszy przechodzą do mleka czy do mięsa. W trakcie przechowywania, w trakcie obróbki termicznej możliwy jest rozpad cząsteczki chemu. I uwolnione z cząsteczki chemu żelazo intensyfikuje te procesy, bo działa prooksydacyjnie. I teraz moje wątpliwości technologa żywności. Czy nastrzykiwana wołowina, bo ona jest nastrzykiwana, żeby nie straciła koloru, Nastrzykiwana jest specjalną solanką. W skład tej solanki wchodzi między innymi genetycznie modyfikowana soja w ilości do 4%, bo przy większej ilości jest posmak grochóweczki. Wchodzą fosforany, cukier. Różne związki, które zmniejszają tak zwaną aktywność wody i zapobiegają rozwojowi mikroflory w mięsie i wydłużają trwałość. Wszystkie te związki działają szkodliwie na nasz mikrobiom, bo jeżeli mikroflora w żywności jest ukatrupiona, to czemu ma nie być ukatrupiona w naszym przewodzie pokarmowym. Czy tak nastrzykiwana wołowina po 23 dniach przechowywania zawiera biodostępne, nieutlenione, nieglikowane aminokwasy? Wiem z całą pewnością, że nie zawiera nieutlenionych aminokwasów siarkowych, bo takową publikację Hiszpanie wyprodukowali. Aminokwasy siarkowe są najważniejsze dla homeostazy proantyoksydacyjnej, głównie dla mózgu, więc ta głupawka, którą ja obserwuję na drogach, to jest efekt żywności. To nie są jakieś charakteropatie, to nie są choroby natury psychicznej, tylko to jest zatruty, niedotleniony mózg. Zresztą jeszcze kilka innych przykładów na tą tezę Państwu przedstawię. Oczywiście wołowina przechowywana 23 dni nie zawiera żadnych witamin, a bez witamin z grupy B również nasze komórki nie dają rady. Nie ma szans. Proszę następny. Kolejny przekręt. Ponieważ białka są najdroższym składnikiem żywności i co gorsza sprzyjają zdrowiu. Więc są powszechnie zastępowane hydrokoloidami. To są tak zwane wysokowydajne technologie w przetwórstwie żywności. Hydrokoloidy to są najczęściej wielocukry roślinne albo białka, na przykład sojowe, które wiążą wodę. 1 gram hydrokoloidu, 10 gram wody. Formalnie rzecz biorąc, większość hydrokoloidów jest dla zdrowia obojętna. Tu wyjątkiem jest karagen który po hydrolizie w przewodzie pokarmowym może, działa prozapalnie i może generować nowotwory. I wyjątkiem jest genetycznie modyfikowana soja. Skutkiem stosowania hydrokoloidów, które jak już wspomniałam same nie są specjalnie szkodliwe, jest znaczny spadek zawartości białka w produktach, które tradycyjnie uznawane są za wysokobiałkowe. W mięsie, przetworach mięsnych. W drobiu i rybach zawartość białka może być nawet o połowę mniejsza. Nawet o połowę. W dzieci Polaków w 2018 roku z białka pochodziło tylko 13% energii. To jest zaledwie połowa tego... Co powinniśmy zjadać, żeby nasz mózg i cały organizm funkcjonowały prawidłowo. Mózg i układ odpornościowy w pierwszej kolejności są narażone na szwank przy niedoborach białka. Jednocześnie produkty wysokobiałkowe są coraz trudniej dostępne, no póki co to są jaja, sery dojrzewające, bo ich się nie da zafałszować, a były takowe granty proponowane wszystkie padły. Zresztą mam w tym duży udział. No i twarogi, ale uwaga, nie wszystkie twarogi, tylko te tradycyjne, które kupujemy na wagę, tak zwana krajanka, to są jedyne wysokobiałkowe produkty. A kto o tym wie? No mam nadzieję, że będziecie Państwo tą wiedzę przekazywać i upoważniam Pana do rozesłania wszystkim tego referatu, wszystkim bez wyjątku. Bardzo dziękuję, to jest bardzo ważna wiadomość, że Państwo to dostaniecie. Tak, do popularyzacji, bo... No po prostu ludzie nie są świadomi. Zawartość białka jest dwukrotnie mniejsza. Stąd i taka rozcieńczona żywność nie ma smaku, nie ma aromatu. No więc ładuje się w nią kilogramami. Barwniki, aromaty, wzmacniacze smaku, konserwanty. Około 20% białka. Jest to białko niepełnowartościowe, albo genetycznie modyfikowana soja, albo tak zwany momczyk mięso oddzielone mechanicznie, albo jedno z drugim wymieszane. Co się nawinie. Dostępne w ofercie handlowej mięso kulinarne, to, które kupujemy, nie wiem, na kotlety czy na wagę. Również zawiera hydrokoloidy, a przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie tego traktował jako żywność przetworzoną. Bo to jest żywność naturalna, wygląda na naturalną, ale nie jest naturalna. Więc hydrokoloidy, barwniki, fosforany, błonnik, de facto jest to dwu wodzian mięsa. Dokładnie na kilogram mięsa serwuje się około 200 gram tych wynalazków i 800 gram wody. Oczywiście te receptury są utajnione, ale ja przez 10 lat miałam zajęcia na niestacjonarnych studiach w Warszawie i kurs magisterski tudzież doktorancki w Olsztynie. Studenci sobie sami wybierali tematy seminariów i naściągali mi tych receptur całe multum w dwóch laboratoriach, w dwóch największych koncernach spożywczych przetwarzających mięso. Szefowe laboratorium potwierdziły to. Te dane są niedostępne, po prostu nieosiągalne. Zespół naukowców z Wielkiej Brytanii stwierdza, że Jodan jest szkodliwy, a kilka lat później się wprowadza sól z Jodanem i jeszcze się żelazo cyanek dodaje. To jest świadome i celowe działanie, ale przebić szklany sufit ze świadomością, a raczej brakiem świadomości młodych. Jest praktycznie niewykonalne, bo jeżeli ma certyfikat, to jest bezpieczne. Wrócimy do tego wątku. To jest napisane 536 no to to Więc tak, dodatek soi drastycznie obniża wartość odżywczą z dwóch powodów. Pierwszy powód to są niepełnowartościowe białka. A drugi powód to jest obecność czynników antyżywieniowych, które hamują wydzielanie enzymów trawiennych, przede wszystkim w trzustce. I proszę zapamiętać, przyczyną raka trzustki wcale nie jest nadmiar słodyczy i alkoholu, tylko dityrozyna, która występuje w żywności przetworzonej. U braci rodzeń o tym mówiłam półtora roku temu. Białka sojowe nie są strawne i po to są stosowane. Przecież 30 lat temu choroby leściowskiego Crohna, czy wrzodziejącego zapalenia jelit, się praktycznie nie diagnozowało, a teraz diagnozuje się u przedszkolaków. Immunoreaktywne globuliny, beta-konglicyna i, beta i, be i glicynina nie są trawione i nie są wchłaniane w cienkim. Białka te uszkadzają struktury przewodu pokarmowego, kosmuki jelitowe konkretnie, a oprócz tych białek mamy w genetycznie zmodyfikowanej soli toksynę BT i pozostałości randapu. W konsekwencji dochodzi do przewlekłych stanów zapalnych jelita, do jego rozszczelnienia do zaburzeń mikrobiomu, a rozszczelnione jelito powoduje, że toksyny, antygeny białkowe wnikają do całego organizmu. To, że mamy ponad 410 tysięcy dzieci z problemami psychicznymi, to nie jest przypadek. To nie jest przypadek. Mało tego, w soi genetycznie modyfikowanej zawartość fitoestrogenów jest pięcio-siedmiokrotnie większa niż w soi tradycyjnej. Fitoestrogeny sojowe blokują receptory estrogenowe, zaburzają procesy neuroendokrynne w życiu płodowym, czyli już w ciąży jest człowiek narażony, przed urodzeniem człowiek jest na nie narażony, Zaburzają rozwój narządów płciowych i, i zachowania seksualne. Stanowią ewidentne zagrożenie dla rozrodczości ludzi i zwierząt. Ja mam obietnicę pana Bogdana, że mm, drukujący się ostatni numer optymalnych, w którym jest... Praca mojego autorstwa, żywność masowego rażenia dotrze do Państwa. I też prośba, skanujemy, wysyłamy. Zapewniam Państwa, a współpracuję z biochemiczką medyczną z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, że gdyby genetycznie modyfikowaną soję, i sól z dodatkiem jodanu i żelazocjanku wyautować z naszej diety, to w ciągu dwóch, trzech lat zachorowalność na nowotwory tarczycy, piersi, przewodu pokarmowego zmaleje co najmniej dwu, jeśli nie trzykrotnie. Co najmniej dwu, jeśli nie trzykrotnie. Więc jak otrzymacie Państwo ten numer, skanujemy, rozsyłamy. Proszę o powtórzenie tej wskazówki. Żywność profesor. masowego rażenia. Mogę dodać krótki komentarz. Pod w książce Rolnictwo Ekologiczne, dokładnie pod tym samym tytułem, książka Rolnictwo Ekologiczne, 5 tysięcy tomów, 5 egzemplarzy, 15 tomów, wydana przez Uniwersytet Wiejsko-Miejski w Olsztynie, została zarekwirowana przez prokuraturę w 2016 roku. Trzykrotnie byłam na przesłuchaniach bo pod pretekstem, że prowadzący biuro, grant unijny, nie zawarli na czas umowy o sporządzenie dzieła, a standardem jest, że się umowę i rachunek wystawia od razu, 50 albo 70 razy miałam taką sytuację, więc pod tym pretekstem władze uczelni Kazały prokuraturze zaaresztować książkę, rektor ugał jak znud, że musiał oddać pieniądze z grantu unijnego, a oddał pieniądze, które przyszły, bo nikt nie dostał, honorarium. I nie, to jest najgorsze. Najgorsze jest to, szanowni państwo, że ze 140 autorów, Koło 40 osób to byli Europejczycy ze wszystkich krajów europejskich. i Zresztą z Kanady też były dwie osoby, a 96 osób to były Polacy. Z tych 96 osób, 12 osób było drchap, więc mogły się o swoje awanse obawiać. Reszta miała tytuły, kropki i nic im nie groziło. Zgadnijcie, ja siedziałam tydzień czasu z mężem, z sąsiadką prawniczką, Rektor, ówczesny minister rolnictwa, pan Gowin, wstrzymywał rektorowi zatwierdzenie nominacji, bo wiedział, że coś się dzieje. Więc straciłam tydzień na napisanie trzech petycji do ministra edukacji, do ministra zdrowia i do ministra rolnictwa. I byłam bliska zawału. Cztery osoby zdecydowały się to podpisać. Ja... Profesor Wiązkowski, główni winowajcy, bo my OGM opisaliśmy, kierownik świętej pamięci profesor Wiązkowski, kierownik projektu, który przypłacił to nowotworem nerki, no na szczęście przeszczep się udał facet, 20 lat ode mnie młodszy, funkcjonuje i recenzentka, która akurat w tym czasie przeszła na emeryturę. Cztery z dziewięćdziesięciu sześciu. I to jest potwierdzenie, o czym pan poseł mówi. Głupawka totalna, nie tylko na drogach, ale w środowiskach naukowych chyba jeszcze gorsza. Mój mąż twierdzi, że poziom kretynizmu jest proporcjonalny do wykształcenia. Szanowni Państwo, więc ja od doktorantów się dowiedziałam po dwóch latach, co było grane. Otóż Pięciu panów profesorów, rektor oczywiście, dwóch profesorów z uczelni, dwóch z Polskiej Akademii, zaliczyło dwumiesięczny wojaż od Ameryki Południowej po Kanadę z rodzinką. A wcześniej zauważyłam, że dwaj panowie z tego grona jeżdżą takimi samymi Mercedesami. Trochę dziwny, ale mój mąż mówi... Znajdź pretekst i jedź do budynku Polskiej Akademii Nauk i zobacz, jakie tam stoją. Dwa kolejne. To była cena za przehandlowanie naszego zdrowia i naszych rolników. I naszych rolników. To znaczy ja miałam dwie takie propozycje. Zaczyna się od pół miliona plus fura za 300-400 tysięcy. Bo tak to działa koncerny na to stać. Po prostu. Słuchajcie Państwo, genetycznie zmodyfikowana soja stosowana jest w naszej żywności od około 20 lat. Wszędzie, gdzie to możliwe. Usiłowałam dla studentów w 19 roku przed COVID-em zrobić wykaz produktów spożywczych. Zrezygnowałam. 360 ich było. Teraz może być więcej. Najnowszy wynalazek branży spożywczej, tym razem japoński. Enzym transglutaminaza. Powoduje, że białka łączą się między sobą i dzięki tym wiązaniom, tak tak, dzięki temu tak zwanemu sieciowaniu wiązań kowalencyjnych, te białka wiążą więcej wody. Jeżeli w roztworze wodnym z dodatkiem transglutaminazy namoczymy tuszkę ryby, czy tuszkę kurczaka, czy pierś indyka, to masa produktu wzrasta o 20%. Jego trwałość oczywiście maleje, wartość odżywcza też maleje, Na no ale kto by się tym przejmował? I proszę zapamiętać to, co jest wyboldowane. Transglutaminaza jest stosowana do wykorzystywania produktów ubocznych przemysłu spożywczego. Z tych produktów ubocznych produkuje się całkiem smaczne, atrakcyjne, sensorycznie, wędlinki drobiowe, Paluszki rybne, nuggetsy, wyroby garmażeryjne. Nie byłoby problemu, bo produkty odpadowe przemysłu mięsnego są jadalne. Problemem jest to, że wiązania, które powstają pod wpływem transgutaminazy, nie są trawione w przewodzie pokarmowym, bo nasz przewód pokarmowy się jeszcze nie nauczył ich rozpoznawać. Czyli w przewodzie pokarmowym znajduje się białko, które jest oporne na trawienie nierozpoznawalne przez układ odpornościowy. Jeżeli to białko trafia do jelita grubego, to mikroflora w jelicie grubym robi rewolucję. No bo ma z czego tą rewolucję robić. Więc wysokowydajne technologie w, w hodowli zwierzęcej, w przetwórstwie mięsa to nic innego jak maksymalizacja zysków kosztem wartości odżywczej produktów, pół biedy, ale kosztem naszego zdrowia. I tu się zaczyna problem. Proszę następny. Nasze zdrowie narażone jest na utlenione tłuszcze roślinne. Sądzę, że Państwo wiecie doskonale, że smażenie na olejach to jest prawie, że samobójstwo. Oleje są tak zbudowane, że się nie mogą nie utleniać, a utleniają się w postępie geometrycznym. Kwas linolowy omega-6 utlenia się 10 razy szybciej niż kwas oleinowy z jednym wiązaniem nienasyconym, ten który jest w oleju rzepakowym i w oliwie z oliwek, a linolenowy omega-3 z trzema wiązaniami utlenia się 100 razy szybciej, momentalnie, na etapie tłuczenia się utleniają. Utlenione kwasy tłuszczowe działają jak wolne rodniki, są bardzo reaktywne i powodują utlenianie białek, zwłaszcza aminokwasów siarkowych, tych najcenniejszych dla naszych szarych komórek. Nadtlenki lipidowe rozkładają witaminy i te, które są rozpuszczalne w tłuszczu i witaminy z grupy B. W konsekwencji... Naturalne witaminy obecne w żywności o działaniu przeciwutleniającym nie mogą być aktywne ani w produktach spożywczych, ani w naszym organizmie. Frytki, chipsy smażone na olejach to prosta droga do zaburzeń psychicznych i nowotworów. Zapamiętajcie Państwo, zawierają akroleinę i akrylamid które blokują wytwarzanie energii w mitochondriach. A zaburzenia w funkcjonowaniu mitochondriów to jest pierwszy krok i wspólny mianownik wszystkich chorób nowotworowych i wszystkich chorób związanych z neurodegeneracją. To jeszcze nie wszystko. Największą fikcją i hipokryzją jest dopuszczenie do stosowania dodatków funkcjonalnych do żywności. Aktualnie jest ich dopuszczonych około 10 tysięcy. I tak formalnie rzecz biorąc, każdy z nich jest przebadany. Każdy bez wyjątku jest przebadany. Na zwierzętach, to są szczury te, z tej samej rasy, na których się bada leki, szczury dostają coraz to większą dawkę jakiegoś tam specyfiku do momentu, kiedy połowa z nich ducha wyzionie. I ten wskaźnik, dawka letalna dla pięćdziesięciu procent LD50. To LD50 dzieli się przez sto i odnosi do wagi ciała. No mamy inną wagę niż zwierzęta doświadczalne i przyjmuje się, nie sprawdzając niczego poza tym, że Stosowanie tej bezpiecznej dawki, czyli LD50 dzielone przez 100 w przeliczeniu na masę ciała jest bezpieczne nawet wtedy, kiedy byśmy to zjadali dzień w dzień do końca życia. A to nie jest prawda. Tematem tabu pozostaje kumulacja dodatków z różnych produktów spożywczych. Tematem tabu są interakcje między dodatkami a lekami. Nie uwzględnia się w ogóle biodostępności związków mineralnych, pierwiastków śladowych czy witamin. Wszystkie napoje alkoholowe są traktowane siarczynami i witaminy z grupy B są momentalnie zablokowane. Piwo jest doskonałym źródłem witamin z grupy B, ale one nie są wchłaniane w obecności siarczynów, więc piwo trzeba robić sobie w domu i wino również. W przystosowaniu i zatwierdzaniu dodatków w ogóle nie uwzględnia się wartości odżywczej, biologicznej produktu. Co więcej, tematem tabu pozostaje wpływ dodatków na zdrowie dzieci, młodzieży, na zdrowie diabetyków, seniorów, alergików, na zdrowie chorób z nieswoistymi stanami zapalnymi jelita, na przykład z chorobą leśniowskiego krona, czy też w przypadku rekonwalescentów na chemio, radioterapii, a nawet, a nawet tylko antybiotykoterapii. Większość dodatków jest szkodliwa dla dzieci, dla osób przyjmujących leki i szczególne zagrożenie stanowią te dodatki, które przenikają barierę krew-mózg. Są to aspartam, glutaminian i syntetyczne barwniki spożywcze. Aspartam został wycofany w 2015 roku we Francji, dlatego, że Udowodniono je jako rakotwórcze właściwości. Na Węgrzech y, wykonano badania, w których wykazano, że aspartam trzykrotnie zwiększa ryzyko chłoniaka i białaczki. Te badania zostały zrównane z ziemią na konferencjach naukowych, tak zwanych naukowych. I zostały w całości powtórzone we Włoszech. Uzyskano dokładnie takie same wyniki. No, u nas niestety aspartam znajduje się w sześciu tysiącach różnych produktów. Nie znajdziecie Państwo w aptece leku dla dziecka, syropu, tabletek od bólu gardła, czy innych bez aspartamu. Pretekstem była cukrzyca. Żeby nie dawać cukru, no bo diabetyków przybywa, serwuje się aspartam. Przerobiłam to na własnej skórze, w siedmiu aptekach nie znalazłam leków bez aspartamu, więc moje wnuki musiały się zadowolić syropem z cebuli, wyzdrowiały. Aspartam wykazuje działanie neurotoksyczne. Powoduje zmiany ultrastrukturalne w nerwach, powoduje uszkodzenia osłonki mielinowej, to zwiększa ryzyko neuropatii, a to się przekłada na zwiększone ryzyko chorób nerek i wątroby, czyli osłabiony detoks organizmu. Uwalniane z aspartamu metabolity, wszystkie bez wyjątku są tak samo toksyczne, jak on i tu szczególną neurotoksyczność wykazuje metanol. Z jednego litra napoju sugar-free, bo jeżeli jest sugar-free, to nie zawiera cukru i tam jest aspartam. Producent nie musi podawać, że jest aspartam, bo takie jest prawo żywnościowe. Więc z litra takiego napoju uwalnia się 60 mg metanolu. Zdrowa dorosła osoba bez uszczerbku na zdrowiu jest w stanie zmetabolizować 7 mg metanolu. A ile dziecko? Nie wiem. I ta głupawka wszechobecna, która dotyczy sądzę, że 50 społeczeństwa albo więcej, to są przede wszystkim te dodatki, które przełamują barierę krew mózg, a to jest jeden z nich. Kolejny to jest glutaminian sodu. Tylko półtora milion ton glutaminianu trafia rocznie do żywności, oczywiście w skali globalnej, Glutaminian stosowany jest wszędzie, gdzie to możliwe, ponieważ jest neurotransmiterem, to powoduje uzależnienie i zwiększa ryzyko wszystkich, bez wyjątku chorób yy, neurologicznych. ADHD, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, choroba Parkinsona, to jeszcze nie wszystko. Ten duecik, aspartam z glutaminianem przełamują barierę krew-mózg. W ich obecności... Do mózgu mogą wnikać metale ciężkie, rtęć kadm ołów arsen. W ich obecności w tkance nerwowej kumuluje się glin. Zwróćcie Państwo uwagę na fakt, że 30 lat temu choroba Alzheimera a u chorych na Alzheimera stwierdza się yy, duże stężenie glinu, no nie była tak często diagnozowana, jeżeli w ogóle była diagnozowana, czy pojedyncze przypadki były diagnozowane. Więc zagrożenie aspartamu wynikające z wszechobecności aspartamu i glutaminianu to jest główna, no oczywiście nie jedyna, ale główna, najważniejsza przyczyna chorób psychicznych, neurologicznych i neurodegeneracyjnych. Co do tego nie ma wątpliwości. Podobnie na układ nerwowy działają syntetyczne barwniki, zwłaszcza te koloru niebieskiego, bardzo modne. Ostatnio są lody i napoje, napoje w kolorze niebieskim. W Wielkiej Brytanii wykazano, że dzieci, które spożywały żywność barwioną różnymi barwnikami, zachowywały się normalnie, nienormalnie, miały problemy z koncentracją uwagi, z zapamiętywaniem i były nadpobudliwe, hiperaktywne. Na wniosek Wielkiej Brytanii w 2019 roku obniżono dopuszczalne dzienne spożycie dla kilku tych barwników, dla jednego z nich aż dwudziestokrotnie. I mamy potwierdzenie tego, że wyliczone na podstawie LD50 dopuszczalne dzienne pobranie to jest ściema, po prostu ściema. Barwnik tartrazyna. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, lat temu kilkanaście, czterdzieści kilkoro dzieci w Miechowie pod Krakowem wylądowało w szpitalu z ciężkim zatruciem. I właśnie objawy behawioralne. Domorosły producent słodyczy dobarwił tartrazyną, ładny barwnik, taki pomarańczowo-czerwony, jasny czerwony kolor koralowy i dzieci się zatruły. Ten zakład przestał istnieć, ale tartrazyna w Polsce jest stosowana. Wszędzie, gdzie to możliwe. Makarony, płatki, kukurydziane, chipsy, napoje, desery, galaretki, musztardy, gumę do rzucia również. Farmacja stosuje tartrazynę do barwienia syropów, otoczek w pastylkach, kapsułek, żeli balsamów. W Szwecji, w Norwegii, w Szwajcarii wycofana jest mniej więcej 10 lat temu, ale nie w Polsce. Toksyczne dla mózgu jest połączenie barwników i benzoesanów, a benzoesany to są najpowszechniej stosowane konserwanty. Jeżeli ktoś kupuje gotowe suróweczki czy gotowe dania obiadowe, no to niestety z benzoesanami ma do czynienia. I w obecności benzoesanów witaminy z grupy B są kasowane, nie wnikają. To się też przekłada na zwiększone ryzyko chorób neurologicznych, neurodegeneracyjnych. Niezależnie od dodatków, bo tylko tyle w skrócie, działania neurotoksyczne, działania kancerogenne wykazują przemysłowe izomery trans, obecne w margarynach, w produktach, w których margaryny są wykorzystywane, czyli we wszystkich słodyczach, zwłaszcza tam, gdzie jest krem, Batoniki, snykersy, tam gdzie jest krem, jest najwięcej tych szkodliwych tłuszczów. Również wtórne produkty oksydacji nienasyconych kwasów tłuszczowych. Tak działają, więc jeżeli ktoś smaży na olejach, no to ryzykuje własne zdrowie za własne pieniądze. Żywność wysoko przetworzona. Już Państwo macie orientację. Białka utlenione, zglikowane wskutek przechowywania długotrwałego. Soja genetycznie modyfikowana, ze wszystkimi atrakcjami, transglutaminaza, która powoduje powstawanie niestrawnych wiązań i 10 tysięcy dodatków spożywczych dopuszczonych. Około trzy tysiące wykasowano, coś się dzieje, ale tylko 10 tysięcy zostało. W diecie przeciętnego Brytyjczyka żywność wysoko przetworzona stanowi 50%, a w diecie małolatów w Europie 80%. Nie ma szansy, żeby były zdrowe. Po prostu nie ma szans na to. Przez 10 lat monitorowano stan zdrowia prawie 200 tysięcy Brytyjczyków w wieku 40-69 lat i wykazano niezaprzeczalny związek między zachorowalnością na nowotwory, a spożyciem ultraprzetworzonej żywności. Ryzyko raka piersi wzrasta o 16%, raka płuc o 25%, ryzyko raka jajnika o 30%, a raka mózgu, uwaga, o 52%. Nie. Te wszystkie efekty się po prostu kumulują. W Stanach Zjednoczonych porównywalny dramat. Z danych bazy amerykańskiego Centrum Kontroli Prewencji Chorób wynika, że w ciągu 20 lat zachorowalność na raka jelita grubego, który przez długie lata był traktowany jako choroba seniorów, wzrosła w grupie 10-14-latków pięciokrotnie w grupie y, dzieci, y, młodzieży 15-19-letniej 3,5-krotnie i w grupie starszej młodzieży 20-24 lata dwukrotnie. Rak jelita dzięki temu, że żywność jest jaka jest, przestał być uważany za chorobę wyłącznie osób starszych. W Polsce sytuacja nie wygląda wcale lepiej, chociaż jest trudniejszy dostęp do danych. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że w 2023 roku odnotowano 181 tysięcy nowych zachorowań, 96 tysięcy zgonów z powodu raka. Największa dynamika zachorowalności dotyczy młodych ludzi. Grupa wiekowa 24-40, największe wskaźniki zachorowalności. W Polsce około 40% młodzieży 19-24 lata stanowią weganie. I teraz warto się zastanowić, czy zachorowalność właśnie w tej grupie to przypadek. Nie, nie przypadek. Bo jeżeli nie mamy odpowiedniej ilości pełnowartościowego białka z aminokwasami siarkowymi na czele, to przewód pokarmowy, a konkretnie śluzówka przewodu pokarmowego nie może się regenerować. A przy przewlekłych stanach zapalnych, już mówiłam, dochodzi do rozszczelnienia i dramatu, dramatycznej sytuacji ze zdrowiem. Dotyczy to wszystkich grup wiekowych, ale najczęściej się stwierdza wśród wegetarian i wegan. Przecież nie bez powodu. Nie bez powodu. Ludzie są ogłupiani. Dają się ogłupiać. To jest najgorsze. Słuchajcie, państwo, No dokładnie. Można wymówić, że bogaci Polacy, prawda? Europejczycy, nie Polacy. I, I młodzi to kupują. Słuchajcie państwo, te same powody, te same przyczyny przekładają się na ryzyko chorób neurologicznych, bo poprzez rozszczelnione jelito do krwiobiegu trafiają niestrawione białka, antygeny białkowe, antygeny wytwarzane przez mikroflorę i to wszystko zatruwa mózg. No zdrowie zaczyna się w jelitach. 80%, formalnie rzecz biorąc 70% odporności generujemy w jelitach. 20% odporności zależy od genów, a 10% od opieki medycznej, No więc na co stawiać? ale geny można wyciszyć i można je aktywować, więc z tych 20% 10 można odjąć do zdrowej diety i wychodzi, że 80% odporności generujemy w jelitach. Gwałtowny wzrost zachorowalności na choroby psychiczne w ciągu ostatnich 20 lat to konsekwencja diety zachodniej. Charakterystyczne dla tej diety niedobory pełnowartościowego białka, niedobory witamin, związków mineralnych są przyczyną osłabionych zdolności detoksykacyjnych organizmu, a te zdolności są jeszcze świadomie i celowo obniżane. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że zalecane spożycie jodu w Polsce jest pięciokrotnie mniejsze niż w USA i dziesięciokrotnie mniejsze niż w Japonii? No bo niedobór jodu to nowotwory piersi, tarczycy, żołądka i dzieci z wadami wrodzonymi. Jeżeli dziecko w życiu płodowym nie ma odpowiedniej, jeżeli kobieta, nie ma, kobieta w ciąży nie ma odpowiedniej ilości jodu, to dochodzi do wad wrodzonych. To jest świadome i celowe i to jest argument, którego się nie da podważyć. Ze statystyk Centrum Medycznego NLMED wynika, że w 2022 roku liczba wizyt u psychiatry i psychologa wzrosła o 30%, a rok później o 50%. Wyniki badań kompetencji osób dorosłych z krajów OECD, te badania są prowadzone raz na 4 lata, więc w badaniach z 2003 roku wykazano, że zdrowie psychiczne i zdolności rozumowania wśród Polaków tąpnęły o 30% w ciągu dwunastu lat. Między 2012 a trzecim rokiem o 30% zgłupiliśmy, mówiąc wprost. A fakt, że jeszcze gorzej wypadli mieszkańcy Chile z 31 krajów. No jest raczej wątpliwym pocieszeniem. 11% nastolatków, czyli ponad 410 tysięcy dzieci młodzieży ma problemy natury psychicznej. W 2015 roku samobójstwo odnotowano 19, a w 2023 146. I tendencja jest rosnąca. Nie bez powodu. Ponieważ zdrowie psychiczne... Kosztuje budżet państwa mnóstwo pieniędzy, bo najkrótsze L4 to jest 4 tygodnie, a bywa, że delikwent jest leczony 3 miesiące i 6 miesięcy i potem się okazuje, że nie rokuje, idzie na rentę. Więc mam nadzieję, że ten argument powinien rządzących zainteresować. Chociaż w tą ekipę rządzącą to absolutnie nie wierzę. Nie będę sobie psuć humoru. Więc intelektualna niemoc dzieci młodzieży, podobnie jak to 30 procentowe tąpnięcie dorosłych Polaków, nie bierze się znikąd. Słuchajcie Państwo, kolejny dowód na to, że nie są to przypadkowe kwestie. Globaliści, nazwisk nie będę wymieniać, autorzy tak zwanego Wielkiego Resetu w 2005 roku w Davos postanowili, że mięso, mleko ma z naszej diety zniknąć definitywnie. WHO ma już zapisane, że do 50 roku o połowę mniej będziemy tych produktów zjeść. Dlaczego? Do krowy rzekomo wytwarzają metan, ale... Eksperci unijni nie wzięli pod uwagę faktu, że krowy, które jedzą trawkę, siano czy siano kiszonki wytwarzają tego metanu myślę, że pięć, a może i siedem razy mniej. Lekarze, weterynarze, profesorowie weterynarii twierdzą, że to najmniej pięć razy mniej. Specjaliści od klimatu nie biorą pod uwagę tego, jakie ilości metanu uwalniane są do atmosfery przy szczelinowaniu w związku z wydobyciem gazu łupkowego. Przepytałam największych ekspertów na spotkaniu Głównego Inspektora Sanitarnego w 2020 roku. Żaden nie wiedział ile. No ale tylko metan od krów jest szkodliwy. Więc i mleko, i mięso jest szkodliwe dla biznesu farmaceutycznego. Dlaczego? W tych produktach występuje wszystko, co służy naszym szarym komórkom. W tych produktach występuje wszystko, co wspomaga nasz układ odpornościowy. Krowy na super zbilansowanej, monitorowanej komputerowo diecie żyją 4 lata. Człowiek na paszy dla zwierząt, bo taką nam wyprodukują na końcu prezentacji, są trzy filmy i proponuję, żebyście Państwo, studiując ten materiał, zaczęli od tych filmów. To wtedy wszystko będzie jasne i oczywiste. Te filmy to jest moje alibi na wypadek, gdyby jakiś TVN-owie, więc usiłował mnie ścigać. Jednemu się udało, no ale nie do końca. Bo usiłował zlikwidować firmę, która jako jedyna produkuje mleko modyfikowane dla dzieci. Efekt był taki, że ja odpuściłam, bo stwierdziłam, że jestem uodporniona i na głupotę, i na inwektywy. I po drugie, że z idiotami się nie dyskutuje, bo jeżeli dostał moje wystąpienie z sympozjum, co dostał... mamy zrobić jako posłowie, pani ja wszystko już mam, no. my ja mam wszystko poukładane, bo mam świetnych sąsiadów prawników. Jeżeli dostał wykaz publikacji, współautorką jest medyczka z linkami, co by się nie przepracował przy wyszukiwaniu, jeżeli dostał moją opinię dla głównego inspektora sanitarnego, ale on tego w ogóle nie czytał, bo jemu producenci, nawet wiem, która firma niemiecka zapłaciła i napisał, ale efekt był taki, to jest dowód na to, że jeszcze myślący ludzie istnieją. Szef firmy po dniach wykonał, czy nie zmieni, wykonał telefon, czy nie zmieniłam zdania. Ja mówię, nie, z idiotami się nie dyskutuje, szkoda w ogóle czasu. A on mówi, to teraz informacja. Magazyny puste, nowy kontrahent, dwie tony do Belgii będzie odbierał regularnie. Produkujemy na dwie zmiany. Firma musiała się wynieść do Czech i na Węgry, bo polska biurokracja od sześciu lat nie robiła nic, tylko niszczyła tą firmę. Tak się traktuje polskich przedsiębiorców, producentów zdrowej żywności. To wszystko jest za łapówki od koncernów. Słuchajcie państwo, więc przyjęto założenie, że mięso czerwone ma zniknąć i pranie mózgów trwa. Ja znalazłam 17 publikacji, w których wykazuje się metodą analizy statystycznej, a ja wiecie doskonale, że jest prawda, półprawda i statystyka, że czerwone mięso jest rakotwórcze. Pierwsza taka praca powstała oczywiście w USA. W 2011 roku wykazano, że jeżeli ktoś regularnie, codziennie spożywa 100 g wołowiny, no nie sądzę, żeby ktoś spożywał regularnie, codziennie, to ryzyko raka rośnie o 17%. A jeżeli spożywa codziennie, regularnie 50 gram wołowiny przetworzonej, to ryzyko raka rośnie o 18%. Więc generalnie w nauce statystyka to jest kwiatek do kożucha. Trzeba robić analizy dwiema różnymi metodami i muszą być kompatybilne wyniki. A statystyka służy do podsumowania. Trzeba przedstawić dowody, że wołowina jest szkodliwa, jak działa, dlaczego, na jakie enzymy, na jakie białka, jak się zachowuje w przewodzie pokarmowym. Oczywiście tego nie zrobiono. Ale jak się lekarzom na sympozjach tłoczy tą wiedzę, nie wiem, jak często oni jeżdżą na te sympozja, podejrzewam, że trzy cztery razy w roku, to nic dziwnego, że po powrocie z Katowic zostałam paręnaście maili, ile prawdy jest w tym, że wołowina jest toksyczna, ale to jest też dowód na to, że zaczynają myśleć. Więc w 27 siedmiu badaniach zrealizowanych w Europie tego newsa o rakotwórczych właściwościach wołowiny nie potwierdzono. Dlaczego? Wówczas w Europie nie stosowano hormonów w produkcji zwierzęcej. To znaczy one formalnie rzecz biorąc są zabronione. Ale Unia Europejska nie dysponuje metodami analitycznymi, żeby to sprawdzać. A w zakładach, gdzie są wdrożone tak zwane systemy zarządzania jakością, nie sprawdza się produktu, tylko przewala się dokumenty. Tak to działa. Więc macie Państwo dowód na to, że pod Mercosur jest wszystko przygotowane, wszystko jest przygotowane. Przepisy są, trwałość 23 dni, transport z Ameryki Południowej do Europy drogą morską trwa 11 do 14 dni, jest rezerwa na dystrybucję po sieciach handlowych i rezerwa czasowa na sprzedaż tego toksycznego mięsa. Więc opisałam wszystkim bez wyjątku, że foliowane, sprycowane Wymieniłam czym? Foliowane, przechowywane, nie wiadomo jak długo, bo my nie wiemy, jak długo ono było przechowywane. Jest rzeczywiście trucizną i że trzeba kupować na rynku bezpośrednio od producenta. Coś się dzieje, bo czy jestem u córki w Milanówku, czy w Olsztynie, to na rynku w sobotę nie sposób zaparkować. Ale dzięki temu rodzimi producenci odbijają od dna, a reszta się truje. Więc w hodowli zwierząt w USA, w, w krajach Mercosur stosuje się hormony hormony wzrostu i estradiol, którego rakotwórcze właściwości są znane od co najmniej 40 lat. I takie mięso rzeczywiście jest rakotwórcze. Te hormony powodują, że w mięsie wzrasta poziom insulinozależnego czynnika wzrostu, i proporcjonalnie do tego czynnika wzrostu wzrasta ryzyko nowotworów prostaty i piersi, uwaga, odpowiednio 14 i 7-krotnie. Amerykańskie niezależne organizacje konsumenckie to sprawdziły, nie wiem czy zamieściłam cytowanie, ale jeżeli ktoś z Państwa będzie potrzebował, to są trzy cytowania, trzy dowody z badań naukowych na to, że to mięso jest rakotwórcze. I teraz uwaga, w badaniach, w których usiłuje się wykazać, że czerwone mięso jest przyczyną chorób kardiometabolicznych, czyli choroby niedokrwiennej serca, że jest rakotwórcze, co uznano za przyczynę tych schorzeń? aminokwasy siarkowe i żelazo chemowe. Ja nie mam cienia wątpliwości co do tego, że to były badania na zamówienie. W jednym przypadku autorzy w stopce pod informacją, że deklarują brak konfliktu interesów, podali, że finansowane były badania przez brytyjski koncern farmaceutyczny. Z 17 tych prac 14 autorami byli profesorowie farmacji. I tego już nie trzeba komentować. I teraz uwaga. Dlaczego aminokwasy siarkowe są dyskredytowane, bo są najważniejsze dla naszych szarych komórek. Jeżeli nie mamy w diecie aminokwasów siarkowych, to nie możemy wytwarzać glutationu. A glutation jest pierwszym, najważniejszym antyoksydantem dla mózgu, dla układu odpornościowego, w zasadzie działa w całym organizmie. Więc aminokwasy siarkowe są dyskredytowane, bo szkodzą biznesom. Dzięki obecności grupy soluhydrylowej niestety są one bardzo wrażliwe i bardzo szybko się utleniają, a ich funkcje biologiczne no, można wymieniać godzinę. Najważniejsze, determinują strukturę białek, integralność każdej komóreczki, wchodzą w skład białek strukturalnych, hormonów poprzez systemy tiolowe zapobiegają oksydacyjnym uszkodzeniom mitochondriów. Łagodzą stres oksydacyjny, zwiększają zdolności detoksykacyjne na poziomie komórkowym i na poziomie całego organizmu. Są niezbędne w endogennej, czyli w organizmie, syntezie glutationu, który działa detoksykacyjnie, antyoksydacyjnie. Są niezbędne w syntezie L-karnityny, kreatyny, które regulują metabolizm energetyczny, tauryny, która jest neuroprzekaźnikiem. I metalotioneiny to jest białko, które jest syntetyzowane w organizmie wobec różnych zagrożeń, na przykład przy zatruciu metalami ciężkimi i przy chemioterapii również, dlatego lekarze onkolodzy bardzo tej metalotioneiny nie lubią. Przy niedoborach metioniny w wątrobie indukowany jest stres oksydacyjny ze względu na wyczerpanie zapasów glutationu. Co więcej, ograniczone jest wytwarzanie siarkowodoru, a siarkowodór pobudza wytwarzanie tlenku azotu, który rozszerza naczynia krwionośne. Tlenek azotu reguluje ciśnienie krwi, przeciwdziała stanom zapalnym, wpływa również na płodność u panów. U pani nie, u panów tak. Najlepszym źródłem a białka, które powoduje wytwarzanie dużych ilości trenku azotu, są orzechy. Zawierają dużo argininy i argina właśnie tak działa. I wracając do tych 17, to znaczy tych badań już jest 40, ale ja ich nie analizowałam, bo po prostu szkoda na, czas, na to czasu. Więc wracając do tych 17 badań, gdzie w 14 przypadkach autorami są profesorowie farmacji. Dziwnym trafem, zbierając dane od pacjentów, nie uwzględniono absolutnie żadnych czynników ryzyka oprócz tego czerwonego mięsa. Nie uwzględniono otyłości, cukrzycy, nadciśnienia, palenia papierosła. Przecież wiadomo, że otyłość i cukrzyca zmieniają metabolizm radykalnie i zwiększają 500 razy ryzyko wszystkich innych chorób. Nie uwzględniono infekcji Helicobacter pylori również niskiej aktywności fizycznej. W rzeczywistości przyczyn choroby niedokrwiennej serca było na pewno co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście. Smażenie na olejach, grillowanie. Mówiłam o tym. Produkty oksydacji lipidów, które utleniają białka, utleniają witaminy. Y przy długotrwałym magazynowaniu niedobory witamin z grupy B, a to się przekłada na hiperhomocysteinę. Każdy z nas wytwarza homocysteinę, bo nie ma innych szlaków metabolicznych. Jeżeli natomiast mamy odpowiedni poziom B6, B9, B12, to ta homocysteina jest redukowana do cysteiny, z której powstaje glutation, tauryna, metalotioneina i nie tylko. Więc przy niedoborach witamin z grupy B zero szans na zdrowe szare komórki. Dlaczego jako wyłączną przyczynę reakcji wolnorodnikowych autorzy badań potraktowali żelazo chemowe? No bo tak im pasowało. Wyniki badań kohortowych są interpretowane tendencyjnie pół biedy, ale są interpretowane w całkowitej sprzeczności z biochemią. Czyżby badania na zamówienie, to znaczy ja nie mam wątpliwości. Zachorowalność i na chorobę niedokrwienną serca i na nowotwory koreluje w statystycznie istotnym stopniu tylko ze spożyciem mięsa przetworzonego z transgrutaminazą, soją i dodatkami. Nie koreluje ze spożyciem mięsa nieprzetworzonego, no ale kto by się w przypadku farmacji takimi detalami przejmował? Dla nich to jest nieistotne. Proszę następny, bo ja już chyba mam niewiele czasu. Jakie są zdrowotne konsekwencje rezygnacji ze spożycia białka zwierzęcego? To i poprzedni slajd o aminokwasach siarkowych to jest klucz dzisiejszego wykładu. Niedobory aminokwasów egzogennych, niedobory żelaza, cynku i witaminy B12. Przy tych niedoborach nie ma szans ani na prawidłowy rozwój dziecka, ani na zachowanie zdrowia. Po prostu nie ma szans żelazo, witamina B12 to jest dotlenienie tkanek z mózgiem na czele. Cynk to hormony wzrostu, to również hormony płciowe u panów, a nawet łysinie zapobiega cynk. U dzieci, które mają we wczesnym dzieciństwie niedobory cynku, obserwuje się krótkie nóżki. W Kenii wykonano trwające 3,5 roku badania. W grupie dzieci, które jadły tradycyjnie dietę z mięsem, wykazano Zdecydowanie lepszy rozwój fizyczny, a zwłaszcza psychiczny w porównaniu do grupy, która była na diecie wege. To były dzieci w wieku wczesnoszkolnym, 8-11-letni. Niedobory pełnowartościowego białka to osłabiona osłona antyoksydacyjna i ryzyko stanów zapalnych. Tu aminokłasy siarkowe się kłaniają. Niedotrenienie tkanek, zaburzenia w funkcjonowaniu serca, mózgu, zaburzenia równowagi hormonalnej obniżony poziom hormonów tarczycy, hormonów wzrostu oraz insulinozależnego czynnika wzrostu plus problemy z płodnością. Ograniczona zdolność syntezy neurotransmiterów, co zwiększa ryzyko zaburzeń emocjonalnych, bezsenności, depresji, neurodegeneracji. Może dochodzić do zaniku mięśni, pogorszenia sprawności fizycznej. Wzrasta wówczas ryzyko złamań nie tylko u seniorów, no i większe ryzyko śmiertelności z najprzeróżniejszych przyczyn. Słuchajcie Państwo, mięso to jest dieta dla mózgu. Są już dowody naukowe od niedawna na to, że Neandertalczyk był mięsożercą. Jego objętość czaszki w ciągu 42-4 tysięcy lat zwiększyła się trzykrotnie kosztem szczęki. Dowody w postaci neandertalczyka wykopanego gdzieś na Syberii i w, we Francji wykazały, że w Układzie Kostnym u tych osobników występuje bardzo duże stężenie cynku, a biodostępny cynk, jak już wiecie zapewne, jest obecny w produktach pochodzenia zwierzęcego. Przez trzy i pół roku nie wiedzieli badacze francuscy, bo oni te badania zrobili, jak to odnieść do roślinożerców i mięsożerców. I jakiś doktorant wpadł na pomysł znaleźć w muzeach szkielety zwierząt sprzed 40 tysięcy lat. Pół roku namierzali, drugie pół roku załatwiali pozwolenia, no bo trzeba było jeden gram nawiercić i pobrać. No i bardzo szybko, badania doktorant zrobił w trzy miesiące i okazało się, że poziom cynku w szkielecie neandertalczyka był taki sam jak u rysia i u wilka i cztery razy większy niż u królika i kozicy niż u, I to jest dowód nie do podważenia. Natomiast to, co się aktualnie dzieje, zmierza dokładnie w odwrotnym kierunku. W Stanach Zjednoczonych i w Holandii od lat 70. wszyscy poborowi są badani pod kątem wskaźnika IQ. I ta inteligencja rok w rok maleje. Czasami o 0,7%, czasami o 0,4%. W każdym razie po 50 latach wskaźnik IQ, no fakt, że do wojska nie idą ludzie najlepiej wykształceni i najlepiej odżywiający się, ale nie ma innych danych. Więc w ciągu 50 lat ten wskaźnik IQ zmalał o 26%. Po ujawnieniu tych wyników profesor Stanisław Berger z GGW w Warszawie zrobił eksperyment na szczurach. Grupa zwierząt dostawała tłuszcze zwierzęce, grupa zwierząt dostawała tłuszcze roślinne. I zgadnijcie Państwo, jak duże różnice były w objętości czaszki u zwierząt. Badano tam ich zdolności manualne, zachowania w labiryncie, poszukiwanie jedzenia, ale najlepszym wskaźnikiem jest waga mózgu, więc waga mózgów, szczurków żywionych olejami była o 28% mniejsza niż tych, które jadły smalczyk, masło, tłuste sery. Wszystkie pozostałe składniki w diecie były takie same. Więc rosnąca zachorowalność, jak już wspominałam chyba trzy razy, to nie jest żaden przypadek. To jest świadome i celowe generowanie chorób. Generowanie chorób i depopulacja przy okazji. Dziennikarzowi z cfon który mnie obsmarował za spiskową teorię dziejów, wysłałam oprócz materiałów, o których mówiłam, jeden wykres. Nie mam go na pendrive. Stopa, zwrotu, stopa zysku 200 największych przedsiębiorstw w USA w procentach, w tym farmacji i stopa zysku dla samej farmacji. I uwaga, w 2010 roku stopa zysku dla farmacji była 5,5 razy większa niż dla tych największych firm z farmacją włącznie. Po covidzie to może być 10 albo i więcej. Nie wiem, nie dokopałam się do danych, a nie mam już zajęć ze studentami, bo zawsze ich wykorzystywałam do archiwizacji danych, bardzo to lubili robić ale może kogoś w to wpuszczę w ten temat. Mm. więc obciążenie chorobami wcale nie wynika z nadmiaru białka w diecie, co usiłują nam wmawiać lekarze, wcale nie wynika z konsumpcji czerwonego mięsa pod warunkiem, że jest to mięso, a nie produkt mięsopodobny, nie wynika z całą pewnością z nadmiaru aminokwasów siarkowych. Jest konsekwencją dużego spożycia żywności przetworzonej, która zawiera utlenione, glikowane, nitrozowane białka. Białka, które nie są trawione w naszym organizmie. Jednocześnie ta dieta charakteryzuje się około dziesięciokrotnym niedoborem antyoksydantów, pierwiastków śladowych i witamin z grupy B. Nie ma szans, żeby być na niej zdrowym. Byle jakość żywności przetworzonej to nie przypadek. Najlepszym tego dowodem, jest stosowanie w przetwórstwie żywności soli kuchennej, wzbogaconej, cudzysłów tu powinien być, jodan potasu i żelazo, potasu, który pełni funkcję antyzbrylacza. Jodan działa prooksydacyjnie, intensyfikuje procesy utleniania żywności w próbkach mięsa z solą jodowaną jodanem, Spadek zawartości biodostępnej lizyny i metioniny, to jest aminokwas siarkowy, jest średnio o 20% większy w porównaniu do próbek z solą niejodowaną bądź jodowaną jodkiem. Stosowanie jodanu i żelazocjanku to dowód na świadome, celowe obniżanie wartości odżywczej i generowanie chorób metabolicznych, które od połowy lat 90. traktowane są jako nieuleczalne. Po połowie lat 8, 90 do połowy lat 90. cukrzyca była uleczalna. Obturacyjna choroba płuc była uleczalna, zespół metaboliczny był uleczalny, a teraz wszystko jest nieuleczalne, bo tak się branża umówi, branża farmaceutyczna umówiła z lekarzami. I dlatego lekarze, którzy usiłują likwidować przyczynę choroby poprzez właściwą podaż białka, witamin, mikroelementów, są dyskryminowani, no bo psują biznes. Przecież wyleczony pacjent to strata dla farmacji. Ma się leczyć do końca życia i jeszcze najlepiej po śmierci parę dni. Więc słuchajcie Państwo, wbrew temu, że dopuszczono zgodnie z prawem, tak zwanym prawem żywnościowym, sól wzbogaconą w jodan i żelazocjanek, Osoba, która podpisa te dokumenty, powinna trafić do kryminału. To, to jest opinia moich sąsiadów prawników. Więc Jodan generuje stany zapalne jelita oraz choroby tarczycy. Choroby tarczycy to jest obniżone wytwarzanie energii życiowej. To się wszystko kumuluje. Żelazo cjanek potasu powoduje niedotlenienie tkanek. Żelazo cjanek blokuje w 20, a nawet w 100% aktywność 20 różnych enzymów z grupy oksydoreduktas, dzięki czemu tlen przenoszony przez czerwone krwinki nie może być odebrany do tkanek, no bo nie ma enzymów, które to wychwytują. A najbardziej na na wrażliwy na niedotlenienie jest jaki organ w naszym organizmie? Mózg. Dokładnie mózg. Słuchajcie Państwo, ja dzięki uprzejmości aktualnego dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, bo z dyrektorem i u miałam na pięku przez 30 lat, stale i niezmiennie, jak byłam w komisji doktorskiej, to nie przyjeżdżał w charakterze recenzenta, tylko przysyłał kwity i odwrotnie. <śmiech> <śmiech> po prostu alergia, alergia na, na przekręt. Bo wszystkie granty unijne są, ile siana dodać, ile słomy, ile skrobi, ile błonnika, a jaki jest wpływ na wartość żywieniową 0,03? Trzy, trzy projekty z mojej katedry dotyczące właśnie tych zmian w zawartości witamin i w poziomie antyoksydantów. Jeden prosty test. O wszystkim mówi wyautowane. Wyautowane. Bo ci, co rządzą i rozdzielają kasę, no są niestety na smyczy, nazywając rzeczy proste. Więc tak, dzięki uprzejmości dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego, Jestem w posiadaniu obu ekspertyz, na podstawie których wydano w 2010 roku pozwolenie na stosowanie Jodanu i tam nie ma nawet słowa o tym, że Jodan jest bezpieczny. W ekspertyzie jest napisane, że może powodować stany zapalne, ale nie ma na to dowodów in vivo. A przecież formalnie rzecz biorąc w sprawie żywnościowym jest zasada ostrożności. Więc jeżeli może powodować, to nie powinien być dopuszczony, a został dopuszczony. I mniej więcej pięć lat temu dodano do tego żelazo cianek i ten duet tych toksyn powoduje problemy w jelitach, gdzie generowana jest odporność. Chore jelita równa się chory umysł. Nie ma cudów. Ja dziękuję za uwagę. Jeżeli przekroczyłam czas to sorry. Na końcu... W 2022 roku zrobiłam akcję z mlekozastępczymi preparatami do żywienia niemowląt. Przedstawiłam argumenty. Chyba 60 pozycji literatury, głównie anglojęzycznej. Przedstawiłam swoje własne badania realizowane wspólnie z Akademią Medyczną w Warszawie. Trzy publikacje recenzowane. Nawet byłam zdziwiona, że opublikowali oczywiście grantus z Polskiej Akademii Nauku nie dostałyśmy raz, nie dostałyśmy drugi raz, nie dostałyśmy trzeci raz, ale Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich stwierdził, że kupią nam odczynniki. No i wystarczyło. Honorariów nie było, ale odczynniki warte chyba 26 czy 28 tysięcy wykorzystałyśmy. I nawet miałam cień nadziei, że coś się stanie. Dostałam pismo, że z prokuratury jednej przekazano do drugiej, po trzech tygodniach z drugiej do trzeciej, potem z trzeciej do czwartej to było na Pradze, potem znowu gdzieś wróciło, to trwało pół roku, e, informacja spór kompetencyjny i przed samą Wigilią dostaję pismo od prokuratora, że skoro stawiam zarzuty, to mam się ustosunkować do konkretnych pytań. Mój mąż jak to zobaczył mi, słuchaj, prawnik tego nie pisał, albo lekarz, albo technolog żywności, bo były wyjątkowo merytoryczne. Robiłam akurat recenzję książki, a zawsze wydawnictwa wszystko robią na przedwczoraj, więc zostawiłam tę recenzję książki, ustosunkowałam się do pytań, wysłałam po czterech czy pięciu dniach, żeby przed świętami to doszło. W styczniu zostałam zawezwana na komendę policji, co by złożyć zeznania. No i zeznałam, co jest prawdą, kto dopuścił produkt na rynek. Dlaczego nie interweniowano w 2006 roku, kiedy było masowe zatrucie dzieci, 13-14 dzieci się zatruło? Producent preparatu twierdził, że matki nie zachowały higieny i że to jest infekcja bakteryjna. Większość mam okazało się były lekarkami, więc zrobiły posiewy i dowody w postaci badań z sanepidu, że nie było infekcji bakteryjnej. Ja byłam wtedy na sympozjum chyba w Krakowie albo w Tarnowie padło pytanie, czy da się to udowodnić. No, profesor notabene psychiatrii mówi, to ma pani Fucha, ja nie mam fuchy, bo ja nie mam sprzętu, żeby to oznaczyć. Więc nie zainteresowano się w ogóle, jak, dlaczego kobiety zostały same z problemem. Dzięki mojej opinii, dzięki wynikom zrobionym na SGGW w Warszawie miały argumenty i produkt zniknął z rynku na dwa lata, a potem został wprowadzony ponownie. I prokurator nie widział w tym nic zdrożnego. że produkt nie był przebadany przy powtórnym wprowadzeniu na rynek, że w ogóle nie jest badany, ale prokurator zrobił jedną dobrą rzecz. Od Ministerstwa Zdrowia wycyganił sposób oceny tych preparatów. Od sasa do lasa na niby, aby, aby. W tym zrobimy metale ciężkie, a tu kwas erukowy, a przecież oleje wysoko wysokoerukowe zniknęły z rynku w latach 70., więc nie wiem po co kwas erukowy oznaczali. Cały nadzór jest na niby, na aby, aby. Rok później zrobiłam, więc prokurator w końcu po tych wszystkich perypetiach przysłał mi zresztą eleganckie pismo, że to jest wszystko zgodne z prawem żywnościowym. No bo jest, no bo jest. Rok później zrobiłam akcję z solą. Dwa zakłady odpisały, że nie jodują w ogóle. Kilka zakładów, że jodują jodkiem, ale wiem, że te zakłady teraz jodują jodanem, bo jest to obowiązkowe. W 2001 roku wprowadzono jodan albo jodek do wyboru, a w 2000 wprowadzono obligatoryjnie jodan no po to, żebyśmy zdrowi nie byli. Więc jodują. Jedynie z, yy, Kłodawa nie joduje w ogóle. Ale dziwnym trafem w Czechach, na Węgrzech, na Słowacji joduje się jodkiem niejodanym. Czyli unijne prawo nie jest nadrzędne. Bo nie jest nadrzędne. I w akcie desperacji trochę ochłonęłam parę miesięcy po stresie. W ubiegłym roku, dokładnie chyba rok temu, w marcu albo kwietniu, do pięciu posłów wysłałam informacje o wszystkich zagrożeniach, to w tekst 12 stron i jedynie pan poseł Grzegorz Braun zareagował. Chociaż nie jest biochemikiem, nie jest lekarzem, ale potrafi myśleć w kategoriach dobra wspólnego. Pozostali posłowie cztery osoby, a wybierałam takie osoby, które... Mają albo wtedy jeszcze pan, pan poseł Roman Fricz nie był posłem. Nie, nie. Ale o nie, to, że ja pani... do pana posła Fritza nie wysyłałam tego. A, a kiedy no. to było wysyłane mniej więcej? W marcu ubiegłego roku albo w lutym. No, okay. Okay. A, ja Więc reakcji ze strony urzędników nie ma żadnej. Jest zainteresowanie, bo dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego nie musiał mi tych ekspertyz przysyłać, bo nie musiał. Zrobił to z własnej, nieprzymuszonej woli. Może dlatego, że równie jak ja nie lubił poprzedniego dyrektora. Nie wiem. W każdym razie nie musiał mi tego przysyłać. Są dowody na to, że jest to przekręt. Także jeżeli jakiekolwiek akcje byłyby związane z bezpieczeństwem, a raczej z zagrożeniem naszego bezpieczeństwa, to UOKiK powinien pobrać próbki i wykazać w badaniach Ile soi, ile mięsa jest w produktach. UOKiK jest jedyną agendą rządową, która zawsze w sytuacjach podbramkowych reaguje. Trzykrotnie reagowała. Raz usunęli z TV, tvn -u. Reklamę mleka o unikalnej formule, które to mleko zawierało 2,2 białek mleka plus oleje i chemia. Ale zaraz potem się pojawiły, no chyba nawet wyższe niż ta sala, pionowe banery w supermarketach. Mleko o unikalnej formule na półkach z ekożywnością. I na to już nie było bata. Już tutaj u UOKiK nie mógł, bo sieci handlowe mają swoje zwyczaje i swoje prawa. UOKiK zrobił akcję, chyba trzy lata temu, z usunięciem mleko, mleko zastępczych preparatów, bo na etykietach było napisane, że produkt na bazie mleka, no to wyliczyłam, który ile tego mleka zawiera, no i wyszło, że zawiera 2% albo 3%, a reszta to nie jest mleko. No ale skończyło się niestety tylko na tym że wycofano w całej Polsce ze sklepów również Rosmana. Obraza majestatu była niesamowita. Wycofano i zmieniono etykiety. I główny inspektor sanitarny dopuścił to. Więc w pierwszej kolejności należałoby zlikwidować Sanepid i GIS. Bo, bo to są rządowe agendy, które pilnują interesów koncernów. No ja pięć, siedem razy się przekonałam, że z nimi w ogóle się nie da dyskutować. A pan minister Jan Krzysztof Ardanowski również doświadczył tego samego. Usiłował utworzyć na wzór Francji, Niemiec czy Węgier czy Czech jeden Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, ale byłby wtedy jeden dyrektor, dwóch czy trzech zastępców, ale byłyby środki na badania, żywności, a możliwości są, bo ze środków unijnych wszystkie sanepidy, gisy mają taki sprzęt, że nie jedna uczelnia może pozazdrościć. Ten sprzęt stoi i rdzybieje. I kto był oponentem, dzięki komu pomysł niestety się nie ziścił? Sanepid gis. Sanepid